O której godzinie? Słuchaj i powtarzaj. Tak zapytamy, o której godzinie coś się zaczyna. Um wie viel Uhr begin die party? O której godzinie zaczyna się przyjęcie? A tak odpowiemy. The party beginnt um 6 Uhr. Przyjęcie zaczyna się o 6.